Jak to jest pierwszy raz iść e, do kina na nowego Batmana? Znaczy, fajnie, bo nie, nie miałam okazji nigdy wcześniej na, na, na żadnego Batmana. Tak, no? dlatego, że jak Nolan wystartował z trylogią, to nie mogłeś się załapać. To był 2005 rok, więc nieco za wcześnie. Ja pamiętam jeszcze, jak szedłem na pierwszego Batmana Bartonowskiego w 1989, ale pamiętam to słabo. E, Ostatnie tygodnie, miesiące przyniosły nam dwa filmy, na które bardzo czekaliśmy. No i to był nowy, mroczniejszy, bardziej brutalny Batman, a chwilę wcześniej to było trzech Spider-Manów. Bo nie oszukujmy się, nikogo nie obchodziło zwieńczenie trylogii Toma Holanda. Wszystkich tak naprawdę obchodziło to, że w filmie będzie Tobey Maguire i że MCU skrzyżuje się z raimi Przynajmniej, no ja się tak hajpowałem, bo... No właśnie, nie ma chyba zgody, który Spider-Man był najlepszy z obecnych, dostępnych. No, to znaczy... Tak bardzo, jak y, lubię y, wszystkich w zasadzie Spider-Manów, lubię po prostu tą postać, to każdą serię ze Spider-Manem, wszystkie... Trylogie, Nie, nie, nie trylogie, bo jedna miała tylko dwa filmy. Eee, tak samo lubię, a każdy Spider-Man jest od siebie zupełnie inny. Właśnie to... Wszystkich. To chyba było takie odkrycie, bo pamiętam, że dla mnie, jak Tom Holland dostał własny film, to było takie troszkę objawienie na zasadzie, wow, wreszcie jakiś e, film w MCU, z którym jestem w stanie się zaprzyjaźnić, bo wcześniej to były takie totalne nudy o rzeczach, które mnie kompletnie nie interesowały, no ale wtedy było tak Tobi Rhymeiverse to jest The Spider-Man, prawda? A teraz jak powtarzamy te filmy, to się okazuje na przykład, że Andrew Garfield jest zaskakująco ciekawą interpretacją tej postaci. Amazing spider man zawsze uważałem, że był taki nie wiem w jakiś sposób niepasujący do tej postaci, taki poważniejszy i mroczniejszy, ale jak patrzę na to z biegiem, Latto uważam, że to też był naprawdę, naprawdę udany Spider-Man. Tak, tym bardziej, że chyba... A, tak naprawdę No Way Home to nie był film z Holandem, tylko mam wrażenie, że to był film z Gerfieldem. Czy był, był w tym filmie główną atrakcją, można by tak Wielka? powiedzieć. No. Bardzo, bardzo fajne było to, że wprowadzili Gerfielda najpierw zanim wprowadzili Maguire'a. Wszyscy czekali, kiedy będzie Tobi kiedy będzie Tobi a, i gdyby był Tobi i potem wprowadzono Gerfielda, to by było tak, że a no dobra, to jest ten trzeci, nie? Mamy tego współczesnego, który tutaj narobił syfu, zresztą wprowadzenie filmu jest takie strasznie pretekstowe tu jest wielka awantura, pyk nie ma awantury, młody idzie kłócić się do Strange'a i robią straszny syf i gdyby wprowadzili wtedy Maguire'a jako pierwszego z tych gościnnych Spider-Manów, to nie byłoby takiego impaktu. A tak to pojawił się Garfield, rozegrał wszystko i na końcu wchodzi Toby Maguire cały na biało albo powiedzmy <śmiech> ubrany jak uśmiechnięty szkolny katecheta. <śmiech> przyjazny katecheta. <śmiech> jak to szło. I, no, I występuje trochę w roli takiego, wiesz, obiłana, który ratuje sytuację, bo jako jedyny wie tak naprawdę o co chodzi. Ale Garfielda było bardzo dużo w tym filmie. To był tak trochę trzeci film Gerfilda, nie? Ten, którego zabrakło. Mm, tak, mi na to mi szkoda, że nie było trzeciego Amazing Spider-Mana, bo to, bo to mogło być dobre. To by się mogło rzeczywiście udać, bo i pierwszy z Jaszczurem, i drugi z Elektro były naprawdę... E, naprawdę nie były złe. Tak, no ale generalnie rzecz biorąc, publika nie do końca kupiła chyba ten pomysł, skoro Sony zrezygnowało z nakręcenia trzeciego. Tak. Tym bardziej cieszę się, że... E, że była okazja zobaczyć Andrew, właśnie ponownie na dużym ekranie. Szczególnie, że teraz, kiedy otworzyliśmy uniwersum i kiedy w zasadzie nie ma praktycznie żadnych wątpliwości, że w trailerze do multiversum obłędu występuje Sir Patrick Stewart w cichej radzie, tak? To się nazywa cicha rada chyba. Tak. To znaczy, że Adam Strange trafił co najmniej do jednej linii czasowej, w której są. Mutanci. Pytanie, trochę, yy, na ile na przykład można liczyć, że zbiegnie się to z pożegnalnym filmem o mutantach Hodgsoniego, czyli z młodymi mutantami, którzy byli robieni bardzo konkretnie tak, żeby nie pokazać, że należą do jakiegokolwiek świata, który wcześniej w Mutantach był. Oni są taką osobną całością, pamiętasz? To był wyjątkowo niedobry film. To znaczy, ja to znaczy, po obejrzeniu nowych <śmiech> Mutantów tak, tak. Ja miałem. Dobra, ale poczekaj, o czym był ten film? <śmany> no właśnie. Ten film był o grupie A... dzieciaków, które siedzą zamknięte w, no, w czymś rodzaju szpitalu na, dla obłąkanych, w zamkniętym ośrodku, prawda? <śmany> Broniłby się jako taki. Ja w ogóle uwielbiam y, filmy o szpitalach psychiatrycznych i w ogóle rzeczy typu, nie wiem, no, nie mówię nawet o locie nad kukułczym gniazdem, który jest klasyką, ale przerwana e, lekcja muzyki albo e, dziewiąta sesja to są jedne z moich ulubionych. Produkcji, ale tu był problem taki, że to był film o mutantach, który w zasadzie nie był filmem o mutantach. I sobie właśnie tego problemu nie miałem po spider -Manie. Wszystko rzeczywiście wyjaśnili, zakończenie nie było złe, naprawdę było spoko. No i tak jakby nie brakowało nic więcej po, po obejrzeniu. Pewnie miał miałem takie poczucie, że... No czekaj znaczy, no ja miałem poczucie, że szedłem do kina na film o trzech Spidermanach i dostałem trzech Spidermanów, ale można było to na różne sposoby ogarnąć. No i oczywiście yy, to, czego nikt się nie spodziewał, czyli yy, brakująca scena śmierci wujka Bena, których w zasadzie w tym filmie nie było. <śm> No dobrą sprawę, rzeczywiście Chociaż cieszę się, że jakoś Poruszyli to w ogóle Było to rozegrane ciekawie No na pewno yy, Dużo realniej, jakoś tak rozsądniej Niż wujek Ben Spider-Man, Który występował w jednym z multiversów Komiksowych akurat Ale ja mówię, tą serię powinni Pociągnąć dalej i powinni robić Filmy na podstawie tego No a ulubione momenty? Z nowego Spidermana? Tak znaczy, yy, wiesz co, już ta ostatnia walka, gdy wszyscy rzeczywiście walczą obok siebie, nie? To jest, to jest bardzo dobrze wszystko z, zmontowane. Tak, to prawda, choreografia jest dobra, chociaż tutaj jakbym miał porównywać to pod tym względem nowy Batman chyba, jeśli chodzi o choreografię, walk wygrywa, absolutnie rozbija bank ale wiesz co, to jest kwestia tego, że w Nowym Batmanie bardzo mocno skupili się na choreografii walk. To A prawda? w No Way Home to nie był jakby ten główny trzon wszystkiego, nie? Nie, no to są dwa zupełnie różne filmy. Przede wszystkim spider man z Holandem bardzo mocno operują tym, co Spider-Man zgubił, kiedy ja przestawałem go czytać z TM Semika, czyli na humorze. Spider-Man z czasów, kiedy rysował go McFarlane i scenariusze pisał David Michelin i to był taki... Nawet nie tyle, że przyjazny Spider-Man z sąsiedztwa, co po prostu troszeczkę pajac w kostiumie. Taki wydumniający się, żartujący, w różnych trudnych sytuacjach pokrywający problemy <śmiech> dowcipami. No i ten film był, e, rozgrywał się zresztą na bardzo wielu poziomach humoru. Moment, w którym padło stwierdzenie, przecież gdzieś musi być czarny Spider-Man. To było takie, w zasadzie, no to właśnie włączyliśmy Milesa Moralesa na no, multiversum, Nie? <śmiech> no, no nie, ale w zasadzie tak. Nie tak. A, no. a Batman rzeczywiście był e, mroczniejszy, bardziej brutalny. To jest kolejne podejście do Batmana. Pamiętam, że ten pierwszy Batman Bartonowski, e, wtedy, wiesz, wtedy w 1989 roku on stał w opozycji do filmu z Adamem Westem i z Bartem Werdem. Tym takim bardzo kampowym, e, bardzo komediowym filmem. I, i Barton pokazał. Batmana takiego gotyckiego, takiego trochę strasznego, takiego bardzo teatralnego. Jack Nicholson, który gra Jacka Nicholsona, Michael Keaton, który mówi, I'm Batman. I wiesz, i te dachy, i łuki, i ostre wszystko. I to było takie wow. No i potem troszeczkę Barton odjechał, kręcąc drugą część i, i jakoś tak wyszło, że nie pozwolili mu no, zrobić trylogii. Właśnie dlatego, właśnie dlatego między innymi z tego co wiem, nie powstał trzeci film. Y y Wiesz co, no jednym z powodów było to, że na przykład postać kobiety kota została troszeczkę przeciągnięta. Kobieta kot w ogóle yy, to jest trudne zagadnienie, bo teraz dostaliśmy umówmy się, że trzecią yy, kobietę kot w tym najnowszym filmie. Tak, wiem o czym chcesz powiedzieć. Wiesz co, ale i tak każda kobieta kot, którą już aktualnie przedstawiam w filmach będzie lepsza niż ta ze swojego osobnego filmu. Tak, w ogóle Widzisz, ten, nie ma zgody wśród fanów, czy tamten film z Hailberry w ogóle był filmem o tej kobiecie kot, czy po prostu ktoś zrobił sobie film luźno inspirowany postacią o jakiejś zupełnie innej postaci. Tam było tak, że ona wypadła z okna i kot tchnął w nią mistyczne tchnienie, które ją przywróciło do życia i dało jej w ogóle jakiś koci vibe. Co? <coughs> Wyjątkowo zły film, nie mówmy o nim więcej. Tego nie, nie no, ale mieliśmy Michelle Pfeiffer, która e, miała skórzany, fetyszystowski strój i była tak mocno przeciągniętą struną, no ale to, to było takie bardzo Bartonowskie. Potem mieliśmy Anne Hathaway, która była taką Seliną, e, która... No nie wiem, do pierwowzoru komiksowego troszeczkę nie pasowała i teraz mamy nową kobietę kot, która bardzo mocno czerpie z tego co wpisał na przykład w batmański lore Jeff Flapp, pisząc długie Halloween i, i Mroczne Zwycięstwo. To jest właśnie Selina powiązana z rodziną Falcone. Ale też Selina taka, jaką pamiętam z czasów scenariusza Lana Granta, która zbiera dziewczyny z ulicy, ratuje je, wyposaża gdzieś, przywraca im troszkę godność i, i, i ratuje je, i dba o nie. I to było fajne. I ta postać bardzo mocno mi się sprawdziła. A reszta? Znaczy, yy, w, w pewnym momencie, na samym początku filmu miałem wrażenie, no takie, tak bardzo, takie, takie nie, a po Potem, jak to się wszystko dalej ciągnęło, te postacie i to wszystko, to byłem aż po prostu ciekawy, aż wychodząc z filmu, po prostu byłem w nim zakochany. Idealnie, znaczy... Ja wiem, kiedy ty byłeś na niej. Ty byłeś na niej, jak przed Alfred. Dokładnie, znaczy najlepsza postać, którą <śmiech> <śmiech> tak, tak przedstawili, tak se. <śmiech> Właśnie chciałem powiedzieć, że... Andy Serkis nie do końca e, początkowo pasował do tej postaci, ale to nie jest tak, że ktokolwiek pasował do tej postaci. Nawet Michael Caine, który grał Alfreda u Nolana, e, w ogóle nie pasował do komiksowego pierwowzoru. Był napisany inaczej, wyglądał inaczej, więc Alfreda zawsze i, i u Tima Bartona mieliśmy go zreinterpretowanego inaczej. E, <śmiech> I, I tu są te różnice. Natomiast Serkis, no nie wiem, no to po pierwszym obejrzeniu po prostu był. Mnie nie przeszkadzał. Ta postać tutaj, którą riffs napisał, przypomina mi Batman Black and White. Była taka historia, którą... Kurde, nie? Dziury w mózgu. Nie? Ten facet, który tuszował bardzo długo Franka Millera i narysował między innymi ten komiks na podstawie Terminatora 2. O oh, ja! Yeah. I, uh, i Defend the Maiden z jak było? No uh. właśnie, wiemy. On napisał taką historię, w której uh, właśnie Alfred uh, czyta list do młodego Brusa Przygotowuje tort i różne inne rzeczy. Króciutko. One one były całe I to był taki trochę Alfred. Natomiast wracając do początku rozmowy o Batmanie. Choreografia Walk. Pamiętam, że jak poszedłem na pierwszy film Nolana, to było tu fajnie, fajnie, tylko że Nolan zrobił film sensacyjny. Zrobił film mało komiksowy i potem nagle w drugiej części w Mrocznym Rycerzu jest ta scena walki na parkingu podziemnym z ludźmi strachana na wróble, i pomyślałem sobie, o wow, to tak to jeszcze w filmie nie było, nie? To zawsze było takie teatralne. To zawsze był taki trochę stary Obi-Wan robiący bezsensowny obrót dokoła własnej osi, wymachujący mieczem świecznym nad głową, nie? Natomiast tutaj. W momencie, kiedy oni się zaczęli lać po pyskach, to się okazało, że to jest tak na serio, nie? To nie jest kino kopane. To nie jest Matrix, gdzie, chociaż tam oczywiście w paru momentach widać było dziedzictwo kina kopanego w tym filmie, ale jak zaczęli lać się pięściami, to, yy, to rzeczywiście yy, w stosunku do poprzedniej ekranizacji The Batman został bardzo mocno zbrutalizowany. Ja m.in. dlatego miałam na początku trochę, trochę zastrzeżeń co do postaci Bruce'a Wayne'a, bo z miłego, przystojnego miliardera Bruce'a Wayne'a zamienił się w posępnego, mrocznego i trochę nierozgraniętego gościa mieszkającego w jaskini. No więc to, to tak, ta tak. Ta te momenty, kiedy jest, on jest taki... Ech, emo Wayne, nie? Te włosy mu spadają czoło Dokładnie. i tak dalej. Ale scena, kiedy... Dokładnie o tym mówię. Scena, kiedy poszedł na pogrzeb i stoi i jest ładnie zaczesany, ma garnitur z pinki, z inicjałami Wayne'ów i tak Czyli dalej. To jest ten moment, I To ale... jest Bruce Wayne, nie? Patrzysz na niego i możesz nie wiedzieć z jakiego filmu, kto to jest w ogóle, co to się stało ale patrzysz i widzisz i myślisz sobie to jest Bruce Wayne, nie? To jest Bruce Wayne, to jest właśnie facet wyszedł. To jest trochę tak jak w 1991 roku pierwszy raz zobaczyłem Bruce Wayne'a w komiksie, bo był Batman, Batman, Batman, Batman i potem nagle w marcowym numerze e, wideo przemoc był Bruce Wayne bez maski, bez stroju, bez niczego. Poszedł e, do sklepu obuwniczego wypytywać o jednego typa, którego buty e, widział na filmie. I myślę sobie, w ogóle co to za gościec, nie? Chwilę minęło, zanim skumałem. A tu zobaczyłem B Pattisona i i myślę, że to jest Bruce Wayne czy na dobrą sprawy bardzo dobrze e, odegrał tą rolę naprawdę tak i przede wszystkim wizualnie był bardzo według mnie dobrze zrobiony tak jak podobał mi się Christian Bale w tej roli Christian Bale zresztą jest bardzo takim charakterystycznym aktorem e, metodycznym on do każdej roli się jest w stanie przystosować i do Wayne'a też pasował tak tutaj no wiesz ja też mam trochę rozmacz nie? Batman to jest facet w sile wieku. Ma 28 lat. Jest młody, silny, wysportowany. Ma za sobą kilka lat doświadczeń. No, tylko że ja teraz patrzę na niego i muszę cały czas nową perspektywę nabywać. Bo ja już jestem od Batmana dużo starszy. Dużo, dużo starszy. Ja już jestem takim Batmanem bliżej mi do okresu z powrotu mrocznego rycerza Franka Millera niż do czegokolwiek innego. Jeszcze może. Nie Kingdom Come, bo na to jeszcze 20 lat muszę popracować. Gdzie jest Bruce Wayne chodzący w egzoszkielecie, bo jest już po prostu tak stary, że inaczej nie może. Były dobre momenty, było mnóstwo dobrych momentów w tym filmie. Pingwin z rolą Farrella, którego w ogóle w pierwszej chwili nie poznałem. Coś mi w tej twarzy wyglądało znajomo, nie? Ale, ale na dobrą sprawę, Pingwin to po prostu od razu było wiadomo, pierwsze, pierwsze po prostu spojrzenie na tą postać i było wiadomo, że to jest pingwin, Tam. nie? Znaczy, że tak bardzo było to po prostu widać i to jest naprawdę spoko. Mimo, że nie miał swoich charakterystycznych... akcentów. Znaczy, że nie miał kapelusza i w ogóle, nie? nie było nie? cylindra, nie było parasola, nic, a jednak właśnie patrzysz i widzisz i myślisz, że to jest on. To jest to, nie? A, no, a... <śmiech> Riddler... mocno wzorowany tak naprawdę... Cały jego pomysł i chyba postać na haszu w dużej mierze została oparta. Co zresztą zostało otwartym tekstem zasygnalizowane w pewnym momencie. I tak. Riddler ba, bardzo mi się spodobał. Bardzo mi się spodobał. Był zupełnie inaczej przedstawiony niż w, niż w komiksach. Nie? Ale to było dobre. Znaczy, tak bardzo go zmienili i pod względem stroju i i, i pod względem w zasadzie charakteru yy, mm -hmm. i naprawdę wyszło to yy, wyszło to naprawdę na dobre, ale chociaż w pierwszej chwili przez, prze, przez strój właśnie skojarzył mi się z Bane'em z trzeciego filmu Nolana. Tak, no tak ta maska była, maska taktyczna, taka wojskowa była nietypowa bo standardową standardowo miał maskę typu domino taką tylko na oczy, melonik te sprawy, nie? Taki Elegancki, ale to był dobry Riddler fajny Riddler dlatego, że on był taki bardzo odklejony, gdzieś miał taką straczkę umysłową, która sprawiała, że on w ogóle nie trzymał się rzeczywistości taki sam Riddler był w Mrocznym Rycerzu Mrocznego Miasta e, które się mi opublikowało latem 91 roku, to jest bardzo fajna historia zresztą i jeżeli ktoś se słucha, czyli nie zna, to powinien znaleźć ten komiks na szmatach i, i go sobie przypomnieć no i... E to co mi się podobało, znowu współcześniamy wszystko, prawda? Niby nie ma... E, jakiegoś daleko posuniętego e, zaawansowania technologicznego nie mamy super czołgów skaczących po dachach, super strojów do płomienia zamieszek, on jest ubrany Ale, w zasadzie tak steampunkowo, nie? E, Blacha i skórzany kaptur. To, to, to mi się bardzo <coughs> podobało że już nie było tego przekombinowanego stroju z Batman kontra Liga Sprawiedliwych, kontra Superman, tak. kontra <coughs> kontra cały świat, kontra przede wszystkim zdrowy rozsądek dokładnie, Batfleck i... <coughs> nie, nie mówmy o tym E, no ale jednocześnie z drugiej strony mamy ridlera, który wykorzystuje media społecznościowe e, i to jest krok naprzód idziemy, współcześniamy się, prawda jesteśmy na bieżąco z uważam, dzieje. że to naprawdę nieźle wyszło mieliśmy trochę ta jego, wiesz gwardia, armia, przegrywów e, z jednej strony tak troszeczkę flash mob, troszeczkę anonymous no i troszeczkę mam wrażenie jest tutaj nawiązanie do filmu Joker, eee, filmu z którym mam ogromny problem, bo to jest bardzo dobry film warsztatowo, w obrazku i wszystko i absolutnie świetna gra aktorska, a jednocześnie mało jest filmów, w, w przypadku w których tak bardzo nie zgadzam się z przesłaniem, które ze sobą niosą, bo, no bo film Joker mówi jedną rzecz, jesteś przegrywem? Nie, spoko, to... Nic, że jesteś przegrywem. To nie jest twoja wina. Wszyscy inni są winni temu, że ty jesteś przegrywem, tylko nie ty. Przecież ty się starałeś. Po prostu ci się nie udało. Nie pozwolili ci. Jak spalisz parę sklepów, zastrzelisz kogoś albo generalnie puścisz się peronu, to wszystko będzie w porządku. No ja nie potrafię zgodzić się na, na akceptację takiego przesłania. Dlatego mam taki duży problem z tym filmem. Ale ludzie, którzy przyszli strzelać na końcu e, na wiec, to są właśnie tacy sami ludzie. To jest dokładnie ten sam typ, ten sam przypadek, <śmiech> więc yy, no tu trzeba powiedzieć, że Rives, który nie tylko reżyserował, ale był też współautorem scenariusza, odrobił yy, bardzo mocną pracę domową. Tylko wiesz, no jak tworzysz, nie wiem, yy, dziewiąty samodzielny film z postacią, no bo nie liczymy badfleków on nie dostał samodzielnego filmu, zawsze robił boki w dużych produkcjach to tak naprawdę yy, no już nie ma czym ludzi zaskoczyć, nie wyskoczysz z niczym nowym, musisz zrobić coś po prostu po swojemu e, tak, a oprócz tego ja bym jeszcze poruszył to, że wielokrotne nawiązania a do komiksów, a to do innych filmów właśnie przez to, że trudno było zrobić coś nowego i nie dało się tego uniknąć a wyszło to naprawdę dobrze i nie było takie natrętne, że wszystko próbowało udawać e, poprzednie filmy lub komiksy. A, a nawiązania do komiksów były często i gęsto i były naprawdę niezłe. No tak, ty jesteś akurat w tej jeszcze y, osobliwie korzystnej sytuacji, że na półce w korytarzu stoi 250 komiksów z Batmanem, więc jesteś w stanie odnieść się w pewien sposób do pierwozoru, mając to pod ręką i i znając porączeń z tego. Mm, nie wiem, zawsze miałem problem z kinem superbohaterskim, dlatego, że e, bardzo lubiąc e, falami, to nie tak, że zawsze. Pamiętam, że kino superbohaterskie zawsze było dla mnie e, trochę takie, e, było czymś innym. Nawet jeżeli czytałem komiksy superbohaterskie namiętnie, co, tak jak mówię, okresami. Pierwszy okres fascynacji to był, to był początek, tak do, do, do, prawie do końca lat 90. i potem duży powrót już na początku drugiej dekady XXI wieku. Trochę na fali Nolana, a trochę, a trochę na fali innych rzeczy. Mam teraz też fazę na X-Menów, ale mam cały czas fazę na starych X-Menów, na tych clermontowskich, bernowskich. Nie? Myślę, że chyba rozumiesz dlaczego. Ale, ale znaczy, nie, nie mówię teraz o Nowych Mutantr, bo starzy X-meni, stare filmy z x były świetne. Znaczy, Pierwsza klasa, Apokalips, Przyszłość, która nadejdzie, to wszystko e, to były dobre filmy. No, lecz. Przyszłość, która nadejdzie była bardzo dobra. Jeśli chodzi o Apokalips, to tutaj moglibyśmy się spierać. Bo tak naprawdę mnie trochę ten film znudził. Tam było parę momentów, dobrych parę momentów takich. Ale tak, pierwsza klasa też miała swój rok. Chociaż ja to jednak jestem bardziej fanem, wiesz. McKellen Stewart i Hugh Ackman. Ten człowiek się nie starzeje. No to prawda. Chociaż wiesz, jak, jak się go porówna... W Loganie zrobili go na starego. W Loganie zrobili go po prostu na oldman Logan. Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego w polskim tłumaczeniu komiksy nazywał się Staruszek Logan. Staruszek to jest takie, jakby ktoś z politowaniem go określał, jakby ktoś współczuł mu, nie? Starzec Logan. On powinien być takim, no, wysezonowanym, wychudzonym, żylastym kowbojem. <śmiech> Nie, ale akurat Logan też był filmem, który kompletnie mi nie wszedł. Był strasznie nudny. Mm, bardzo... Nie miałem ma, okazji nigdy obejrzeć chyba. Wiem, wiem. Zaczęliśmy kiedyś, ale z jakiegoś powodu nie dokończyliśmy. Pętam, że tam były bardzo brzydko rozegrane klisze i obrzydliwy plastik w CGI, bo wszystkie sekwencje walk zostały wygenerowane. Ja rozumiem, że tam młodzi artyści, aktorka i tak dalej, ale... No Avengersi! <coughs> Facet w zielonym kostiumie, wiesz, to jest tak zawsze lepiej niż, niż scena, w której pewien brytyjski posiadacz tytułu lordowskiego rozpłakał się, kiedy zmuszony był mówić do dwunastu kołków zapalającymi się światełkami w zielonym pokoju i powiedział, nie po to kończyłem akademię aktorską, żeby robić coś takiego. Przypomina mi się też. To jest, to jest rzeczywista historia? <coughs> tak, jest to podobna autentyczna historia. I pamiętam też klip, wideo, w którym armitarz wchodzi i mówi: chodźcie, pokażę wam pałace króla krasnoludów. I wchodzi do Zielonego Pokoju i mówi: podziwiajcie bogactwo Ereboru. <coughs> <coughs> <coughs> Było widać CGI w The Batman. Przede wszystkim film jest strasznie ciemny, bardzo mroczny. Były takie momenty, kiedy. E, niewiele było widać i były bardzo długie sekwencje, kiedy kamera gubiła celowo fokus. Skręcone tak, że ale człowiek było wie co się dzieje. Tak, specjalnie. wiem, że to było specjalnie, nie? Człowiek widzi, co się dzieje, ale nie jest tego pewien. To Nie jestem do końca pewien jeszcze, czy ten zabieg kocham, czy nienawidzę. Rozumiem jego celowość i wiem, po co został zrobiony, ale e, no na przykład Nolan przyzwyczaił nas właśnie do takiego ostrego jak żyleta kina, do o, jasnego obrazu, kiedy Gotham przestało być bartonosko-gotyckie, kiedy przestało być takie teatralnie brutalistyczne, monumentalne i stało się normalnym miastem. To był jeden z powodów, dla których Nolan nie do końca mi wchodził jako film o Batmanie, chociaż wchodził mi jako świetniak, jako akcyjniak, nie? A tu znowu bawimy się właśnie w ostre łuki, w kolej podziemną, w różne rzeczy. I, no i to jest taki Batman, wiesz, z początku to jest Batman z okresu przed Robinem. Dwa lata na karku, jeszcze stosunkowo mało blizn, jeszcze całe łapy, jeszcze stawy niepowyrywane. Znaczy... On się dopiero uczy, mhm. dopiero zaprzyjaźnił się z Gordonem. Czy tak, dwie rzeczy... <gry> Po pierwsze przez cały film nie wiedziałem, czy on rzeczywiście nie zabija ludzi. Bo to w niektórych scenach nie było konkretnie pokazane. A jak wszyscy wiemy, no Batman nie, nie zabija ludzi. Prawda? I tutaj rzeczywiście się przez jakiś czas zastanawiałem. Sceny ze strzelaninami dokładnie budziły pewne wątpliwości. A druga rzecz to to, czy będzie sequel. Bo film zakończył się tak, że jest otwarty bardzo dobrze na kontynuację. I czy możemy się spodziewać następnej trylogii, czy nie? I to chyba kwestia tego, jak film się sprzeda, nie? No właśnie, widzisz, ty mówisz, że jest otwarty na kontynuację, a jednocześnie cała historia została domknięta tak, że gdyby to miał być samodzielny film, to on się świetnie obroni. Tam niczego nie zabrakło. Mhm. Wszystko zostało powiedziane. Mamy... Potwierane furtki, wiesz... Nie, nie zaprzeczysz właśnie, że dałoby się zrobić kontynuację o, na luzie, bo się, był taki. Bo by był się taki dało. zakończony, że naprawdę by się dało na luzie, nie? Doskonale by się dało, biorąc pod uwagę, jak wyglądał tydzień od weekend otwarcia i że jest to... Yy, Drugi pod względem wyników tygodniu otwarcia film superbohaterski od początku pandemii, po trzech spider -Manach. Czekaj, tego filmu już nikt nie będzie nazywał po tytule, nie? Nie, wiesz co, Znaczy, naprawdę, nie chcę mi nie, nie przejść przez gardło polskie tłumaczenie bez drogi do domu. Bez drogi do domu. Ale nie, ja. ja patrząc po tym, jak dobrze sprzedało się No Way Home, prawda, ja naprawdę czekam na Spidermana bezdomnego. Tak, już ktoś mógł, co, pójść już bardzo po polsku i nawet dać temu na tytuł, nie wiem, Gdzie Twój dom, Spider-Manie? A... Ale co, to by się nie pasowało do e, poprzednich tytułów trylogii? Tak, wiem, no, ale bez drogi do domu. W ogóle czasem mam ale wrażenie, nawet że... Brak drogi do domu, cokolwiek, Cokolwiek, nie? prawda? Można było to nawet zatytułować bez odwrotu. Wiem, że nie pasuje. Ale w ogóle polskie tłumaczenia MCU... E, to jest jakaś tania kpina i woła o pomstę do nieba momentami. Cieszę się, że nie zaczęli tłumaczyć wszystkich nazw. Bardzo się cieszę. TMS-emik to robiło, potem zrezygnowało z tego stosunkowo wszystko. <śmiech> <I> <śmiech> bardzo dobrze do się stało, tak. <śmiech> nie mówmy o tym może. Natomiast co? <śmiech> Trzech Spider-Manów ewidentnie kończy się w momencie, e, który znamy z Rime Młody Spider-Man wprowadza się do samodzielnego, czynszowego mieszkanka gdzieś. Nie założę się, że za ścianą nie mieszka właściciel kamienicy, rusek, który ma blond córkę, która zresztą robi maślane oczy do młodego studenta, kiedy tylko może i czasem kiedy też nie może. To, to, była, to, to był drugi film z, z, z Raimiwares, prawda? Te wydarzenia. Tak, tak, I... ale to jest właśnie taki Spider-Man, którego ja poznałem Pierwszy raz w TM semik. Peter, który mieszka samodzielnie, ma psa, wielką figurę Indianina. No i generalnie rzecz biorąc <coughs> działa samodzielnie. Wszystko tu, w Nowym Jorku, te sprawy. To jest ten początek dla, yy, dla Holanda, bo mam wrażenie, że jeżeli nawet powstanie czwarty film z Holandem, a w zasadzie jest jak w tym memie z panem Krabem rozkopującym nagrobek. Dlaczego nie, skoro ostatni raz, dla pieniędzy. Tak. Prawda? E, ten film rozbił bank totalnie, no, ale wszyscy, wszyscy, mam wrażenie, że absolutnie wszyscy fani komiksów, fani MCU i jeszcze cała reszta zupełnie przypadkowych przybłędów czekała na film o trzech Spider-Manach. Ale obstawiam, że nikt nie był zawiedziony i tak samo jak Batman i Spider-Man, Batman i spider no, nowy Batman i... No Way Home, mają tak jak mówiłem naprawdę bardzo dobrze otwartą furtkę na, yy, na, kontynuację. na kontynuację, nie? Chociaż zdziwiłbym się jakby był kolejny Spider-Man. No wiesz co, ja bym się nie zdziwił. MCU to jest maszynka do robienia pieniędzy. Trafiło się w, w jej ramach parę dobrych rzeczy. Ja generalnie rzecz biorąc, większość tego mnie znudziła, ale strażnicy Można galaktyki Nie na palcach <coughs> ręki. Dawali radę. Spider-Man z Holandem dawał radę, bo był czymś trochę innym, nie był takim mm, nadętym nie wiadomo czym tylko był po prostu zabawnym filmem o dzieciaku, który boryka się z tym, że ma moce, prawda? I przynajmniej nie dostaliśmy kolejny raz originu, po prostu bo to jest tak, wiesz, jakakolwiek firma ogłasza, że e, będzie nowy Spiderman i w tym momencie wuj Ben Parker myśli, są so, shit, here we go again. Czy... <coughs> To, to mnie cieszyło, że nie było wuja Bena prawda? To, to mnie, cieszy... mnie kurcze ucieszyło poczekaj, gdy, poczekaj. Się, gdy się dowiedziałem, będzie... że nie było wuja Bena będzie w mi i się okaże, że jest wuj Ben Spider-Man. znaczy ja, ja to czekam na aktorskiego Petera Porkera może być ciężko, chociaż zrobili kiedyś kaczora Howarda, który w zasadzie jest teraz najpierwszym filmem z Multiwersu. Bo się pojawił w Strażnikach Galaktyki tak, tak. Najstarszy film z multiwersum z 86-8 roku. Nie pamiętam teraz dokładnie. Zauważyłem, że dadzą radę. Byłem na tym w kinie w Mirkowie, tam gdzie teraz jest Dom Kultury. Tak. No i tak powiem Ci wiesz, no, to chyba był 88 rok, czyli myśmy mogli być po 10 lat. Byłem młodszy od ciebie z rok. Trochę tak szczerze mówiąc, ten film jest. Hardcorem, momentami, w niektórych aspektach, ale wtedy zupełnie inaczej podchodzono do pewnych spraw i do tego, co dzieciom się pozwalało oglądać. To jest bardzo dobry film, zresztą musimy go kiedyś obejrzeć, bo wart jest uwagi. Trzech Spider-Manów spełniło oczekiwania. Było trzech Spider-Manów. Klepali się po plecach, wszyscy byli jak bracia. Bracia, których nigdy nie mieli. I ten Tobi, występujący w roli mentora takiego zmęczonego życiem Petera B. Parkera, który tak. przysypia z twarzą w pizzy po tym, jak jego życie się rozwaliło. Nie? Troszkę nie wiemy, jak to wygląda, ale, ale patrząc z tego, jak się zachowuje i co robi, to być może nie wszystko poszło tak, jak planował. Garfield, który dostaje wreszcie możliwość odkupienia po tym, jak stracił Gwen Stacy. Eee, zabrakło tego trzeciego filmu, w którym następuje eee, właśnie bohater wstaje z martwych i wraca do zwykłego świata. Jak u, w Campbellowskim Monomicie. A tutaj Garfield dostał pół filmu dla siebie i no i rzeczywiście zaorał bardzo ładnie. No, chociaż <coughs> trzeci Amazing byłby, byłby zupełnie czymś innym. Trzeci Amazing byłby zupełnie czymś innym. Możemy sobie pogdybać tak na dobrą sprawę. Chociaż nie jest wykluczone, że ktoś się zajmie tym, bo Wyszła przecież seria Batman 89, która uzupełnia brakujący film z tej pierwszej trylogii. Występuje w niej właśnie Bartona, między innymi... tak? Tima Bartona. Tak, Tima Bartona. Występuje w niej prokurator okręgowy Harvey Dent, grany zresztą w filmach przez Billiego De Williamsa. Bardzo dobrze. Och, w ogóle jakie te filmy były dobre. Kurde, jakie te filmy były doskonałe. <ścoughs> Chyba wiem, co będę oglądał w najbliższym czasie, jak dzisiaj skończymy drugiego Spidermana z Maguire'em. To... Więc niewykluczone, że ktoś wpadnie na pomysł, że można zrobić to samo z Amazing Spidermanem i z Garfieldem. A nawet jeżeli nie, to dali mu zakończenie. Natomiast Batman Batman dostał nowe otwarcie. Batman znowu przestał być częścią grzenujących podrygów jakimi jest próba stworzenia spójnego filmowego uniwersum przez DCA, która od 10 lat tylko coraz bardziej jest nieudana dostał yy, nowe otwarcie, ale bez originu, bez dramy, bez tego wszystkiego, po prostu wchodzimy w Batmana na zasadzie wszyscy wiedzą kim jest Batman, wszyscy wiedzą kim jest Jim Gordon wszyscy wiedzą o co chodzi, nie? To jest facet, on bije ludzi po twarzach pięścią, nosi zbroję i skórzaną chałbicę. Chałbę. Przyłbicę. No jak to nazwał, nie? <śmiech> Skórzany kaptur. <śmiech> Ej, i jest fajnie. I... No nie wiem, to jest trochę tak jak, wiesz, każde pokolenie ma swoje gwiezdne wojny, ale tak naprawdę wszyscy je oglądamy. Stare Star Treki nadal są oczywiście najlepsze. Mam na myśli Next Generation z Patrickiem Stewartem. Mm, a takie rzeczy jak Original Series to też jest dobre. Original Series bardzo dobra jest, ale widzisz, Original Series trzeba oglądać przez pryzmat czasu, który minął. A kiedy oglądałem w zeszłym roku ponownie Next Generation, to wchodziła jak woda. I no, inna sprawa, że te stare Star Treki, drugą, trzecią, czwartą serię, z grubsza jednak Pamiętałem jeszcze, jak oglądałem w latach 80. i 90. -tych. A Batman dostał nowe otwarcie. Dostał bardzo fajną Selinę. No i dostał półświatek Gotham, który zostaje, nie? Oswald zostaje, ale nie ma Falcona, ale cała reszta tego brudu tam jest. Ale, ale yy... tak, Gotham się bardzo zmieniło. Znaczy, może to być tylko moje zdanie. Ale Gottham wygląda zupełnie inaczej. No, niż na w porównaniu do trylogii Nolana oczywiście, no, że tak. Bo dokładnie. nie jest takim nowoczesnym, 21-wiecznym miastem. Gottham, w którym no jest, jest dużo bardziej Bartonowskie niż jakikolwiek późniejszy po nim film. Mam wrażenie. Chociaż też jest to kreatywnie przetworzone. Ale ma półświatek. I w tym półświatku gdzieś podejrzewam, że czekają postacie, których możemy się nie spodziewać. Ciekawie byłoby zobaczyć w ruchomówce i Scarface'a. Chociaż trzeba spodziewać się, że być może w drugim filmie będzie Joker. Osobiście wolałbym, że gdyby miał być, to ja żeby to zostawili chciał... go na finał trylogii. Ja, ja to bym chciał y, dwie twarze zobaczyć. Ba bardzo lubię po prostu tego złoczyńca. No, byłaby to trzecia interpretacja. Wiesz co, moneta te sprawy, nie? A, Eckhard... Uważam, że to mogłoby być niezłe. Eckhart bardzo dobrze zrobił dwie twarze, jeśli chodzi o grę aktorską, natomiast charakteryzatorsko scenograficznie chciałem powiedzieć, było... że mi się nie podoba to, no, ja ale wiem ale dlaczego, akryzacja. to był cały Nolan, wszystko było takie tip top, żyleta obraz i mocno wyżyłowane i wyciągnięte i zrobiliśmy HDR z tego wszystkiego prawda? i taki sam był dwie twarze w trylogii Nolana zjadł totalnie Ledgera Eckhart natomiast tak, to byłoby ciekawe zobaczyć teraz Harvey'a Dent'a po dzisiejszemu. Tak czy jak no, wygląda na to, że dostaliśmy wreszcie po kilku chudych latach dobre jakieś, film o super jakieś dobre mainstreamowe filmy o superbohaterach? No bo oczywiście było trochę różnych rzeczy. Wiesz, ja też patrzę na to inaczej. I rynek dla normików wygląda inaczej. Oni teraz odgrywają odkrywają w formie seriali rzeczy, którymi myśmy się jarali 15 lat temu. The Boys którzy wyszli w Polsce półtorej dekady temu i wszyscy wow komiks a teraz nagle okazało się, że ludzie którzy z komiksami w ogóle nie mają po drodze nagle odkrywają historie którymi myśmy się zaczytywali jak mieliśmy no jak jeszcze mieliśmy po dwadzieścia parę lat do diabła nie <śmiech> to dobrze, niech oni je odkrywają niech może sięgną potem po komiksy natomiast dostaliśmy dwa rasowe mainstreamowe filmy tak totalnie różne od siebie jak tylko filmy mogą być od siebie różne i oba w swojej kategorii bardzo dobre. Cieszę się. Cieszę się i też, i szczerze mówiąc, czekam i na czwartego Holanda i na drugiego Batisona. I jak sobie teraz myślę, że zaczynasz od grania na dobrą sprawę, trupa czarodzieja w szkole magii. Potem zaliczasz taką wpadkę, że DiCaprio z, ze swoim, wiesz, obrazem słodkiego chłoptasia z Titanica, to się mniej musiał wygrzebywać z tego syfu, niż Patison z brokatowych wampirów. A potem się okazuje, że tak naprawdę faktycznie jesteś niezłym aktorem, że kurde, minęło 10 lat, czy więcej jeszcze od tego wszystkiego i że i że możesz zrobić coś, czego nikt się nie spodziewał. Tak jak Affleck Nigdy ostatecznie nie wpasował mi się w Batmana. Affleck pasuje mi do pewnych kontekstów. Były pewne interpretacje Batmana, do których on pasował. Ale to nie były moje ulubione. Natomiast jak zobaczyłem go, y, Pattisona na ekranie, to był... To nie był Batman z, z grafik Norma Fogla, Ten taki ukochany, ulubiony, najlepszy, nie? Ale to było tak blisko tego, jak tylko można było. No i teraz do następnego trailera są tylko teorie co do drugiego Batmana. Myślę, że to na następny trailer, na przy, teaser przy, następnego Czy Przyjdzie trajdera. tam poczekać jeszcze za 3 lata co najmniej. Myślę, że jeżeli cokolwiek ma się zdarzyć, to w ciągu roku będziemy wiedzieli. Weekend a... otwarcia był bardzo obiecujący. E, pytanie jak to pójdzie dalej? Prawie 150 milionów, a jeżeli dobrze pamiętam liczby globalne to po pierwszym tygodniu wyświetlania film zwrócił wszystkie koszta produkcyjne. Więc jeżeli utrzyma ten trend, no to możemy być spokojni o wynik finansowy. Pytanie, czy Warner będzie chciał dalej rozgrywać to swoje żałosne, niedorobione uniwersum filmowe, w którym nic nie trzyma się kupy i które jest po prostu zlepkiem zupełnie osobnych filmów i przeróbkami i rekatami tych samych filmów, które już raz wypuszczono i które się nie udały. Zresztą próbowałem oglądać tą e, przemontowaną Ligę Sprawiedliwych. Jeżeli nie miałeś okazji, to wiesz co? Chcesz ode mnie dobrej rady? Nie, nie oglądaj, jest jeszcze gorsza niż ta pierwsza jest dużo dłuższa, przez to jest dużo bardziej nudna i jest jeszcze bardziej bełkotliwa, bo dodali całą masę rzeczy, które wycięto z oryginału i które, które w zasadzie niczego... Dobra, nie pastwmy się na, nie kopię się leżącego Warner Brothers zrobili bardzo dobry film o Batmanie bardzo dobry film o Batmanie, na który od yy, dekady czekałem bardzo chciałem, żeby zrobili znowu wreszcie jacyś ludzie dobry, porządny film o Batmanie i się doczekałem. To tylko lepiej. Ja bardzo czekałem na, na, na, na nowego Spidermana i wyszło bardzo dobrze, o dziwo bardzo dobrze. Bo... Bo się tak zastanawiałem, że czy, czy to w ogóle ma prawo się udać, nie? A naprawdę się udało i daje radę. Wiesz co, No, no Way Home gra... Na emocjach, gra na oczekiwaniach i na fanserwisie w dużej mierze, ale MCU już od kilku filmów leci tylko na fanserwisie. I No Way Home balansuje na bardzo cienkiej granicy. Z jednej strony jest zajebistość, a z drugiej strony jest totalny cringe. Przechyla się raz na jedną, raz na drugą stronę, ale tak naprawdę nie przechyla się na tą złą... Definitywnie i nie spada z tej cienkiej linii, więc może trzeba przyznać reżyserowi jakiś laur tutaj umiejętności lawirowania między oczekiwaniami fanów a możliwościami. Natomiast jeśli chodzi o Matarisa, to mm, no ja całkiem szczerze poszedłem na ten film bez żadnych oczekiwań. No... Znaczy, to I wyszedłem bardzo zadowolony, nie? Możemy ja, się to wspierać to było, o detale, to możemy to sarkać na pewne rzeczy, ale tak na dobrą sprawę niewiele było elementów w tym filmie, które nazwałbym nieudanymi albo złymi. Oczywiście teraz czeka nas jeszcze e, wydanie na płycie, obejrzenie tego filmu ponownie, zastanowienie się nad nim. On musi okrzepnąć, trzeba mu dać rok, dwa. Być może trzeba go będzie obejrzeć z perspektywy pięciu lat, tak jak Raimi Vers <śmiech> to z perspektywy bardziej <śmiech> więcej niż pięciu. No, ale no, jest to samo <śmiech> dobre. moim zdaniem przynajmniej. Daje radę. E... No. Cóż mogę powiedzieć, bardzo się cieszę, że ten film wyszedł. I chyba na tym zakończymy tą radosną pogadankę. Dziękuję. Pozdrawiam.